Subiektywny podcast sportowy. Proszę. Nie wiem, czy jestem w stanie rozpocząć ten podcast, ponieważ poza anteną tutaj koledzy redaktorzy mnie rozśmieszają. Nie. Bo jak, jak, bo jak poza jaką anteną? O czym to opowiadasz? Tu nie ma żadnej anteny tak się mówi, poza anteną mówimy tak od 109 odcinków bo no, właśnie od 109 chciałem powiedzieć. lat. Mnie, <śmiech> siedzimy tutaj i mówimy szczególnie, to jest... że jest to odcinek stołu a, dziewiąty coś się zgubiłem 109. bo nie zauważyłem o, go jakoś a ja się właśnie wpuknąłem trzeci. w stół, więc no, pewnie by tak. to było elegancko słychać no oczywiście elegancko, jak będziesz tak dalej wierzgał, <śmiech> to zostaniesz wyproszony z naszego sandały, super nowoczesnego studia <śmiech> no, ja jestem świeżo po sporcie, więc <śmiech> Grałeś w tenis. Pa pachnę prawdziwym mężczyzną, sportowcem, <grym> jak Cristiano Ronaldo. Zostawmy to. <grym> Chcia, <grym> że tak chciałem powiedzieć. Skomentuję dzisiejszą postawę, Cristiano. Chciałem... A w ogóle Cristiano Ronaldo, wiecie jak się nazywa po polsku? Krzysztof Król. Hmm. No, bo, tak mi przyszło do głowy, bo tak wcześniej nie A nie Krystyna Król? Nie. No czy dzisiaj trochę Krystyna. <grym> Lądy, Dla, czy... tak do prowadzących to coś zagajać tak patrzy na nas błagalnym wzrokiem nie, nie wypalił mi dziurę w, w czapce Prze, przebija się przez bawełnę mów, e, powiem tak, przeszło już mi <laughs> uznajmy odcinek za zagajony Okej, okay, 109, tak? tak? jako chciałem powiedzieć, że mnie dziwi, że ty się dziwisz że jesteśmy na antenie albo poza anteną bo mówimy tak od 109 odcinków tak, a ty dopiero teraz 60. się 108. tak 9. to po co drugi raz znaczy, mówisz to, co już mówiłeś? Ale nie no wiem, czy to by się docierało. <głosy> Kłamstwo <głosy głosy> wielokrotnie bo, powtarzane. Bo do was siły. nic nie dociera, to już jest się z tym pogodziłem. <głosy> no, okay. A ja zagadkę zadam. No. Mhm. Hmm? E, uwaga, zagadka. Jaki polski wybitny trener z trzema klubami z rzędu Uwaga, Orzeł Łódź, Widzew Łódź, ŁKS Łódź nie wygrał żadnego meczu nigdy w historii. Później przestał być trenerem, mimo tego, że udało mu się złożyć aplikację. To był wybitny, ale to był wybitny. On jest wybitnym krytykiem innych trenerów teraz. Ale może powiedzmy... Zpial... tak jest! <głosy> Dzisiaj popar prezydenta Kaczyńskiego w byciu prezydentem Kaczyńskim. Strasznie mi to tak przychodzi do głowy, że jak to można krytykować BHKera, Piechniczka czy kogokolwiek innego, jak... Jak samemu nie wygrało się w życiu meczu jako no, trener. No bo on teraz już jest po drugiej stronie barykady, tak? I już może. Tak nie nie, nie miał wyjścia. Większość, większość dziennikarzy nigdy też nie wygrała żadnego meczu. Nawet, nawet nie przegrała żadnego meczu. Ja muszę stwierdzić, że my też nie wygraliśmy, ani nie przegraliśmy za żadnego. Ja parę wygrałem meczu. I przegrałem w życiu Nie, większość przegrywała. ale to jeszcze zależy Wiem. na jakim Wiem, poziomie. Ale za to, to w pięknym na, stylu. Na dowolnym. Przegrywałeś głównie. Ja pamiętam, jak kilka wygrałeś. Ja też pamiętam. Mówisz, no. Nie bądźś taki skromny. Nie, to on mówił, że większość. Ja, ja, no, ja, no, ja, ja mówiłem, że tak. tak. Razem z naszą to, drużyną parkorową, to większość turniejów po... przegrywaliśmy z roboty. Ale przepraszam cię. Te turnieje, w których graliśmy tutaj obaj z redaktorem Magdziarzem w drużynie Parkowej. Nie, Parko ja grałem w żadnym turnieju, grałem tylko w jednym, w jednym meczu. A to był turniej? Mecz. Nie, to nie był turniej. To był mecz towarzyski wtedy. 5-1 wygraliśmy. No, ale fantastyczny ale to był mecz z Polonią Białogon wygraliśmy 5-1. Z odbojami pola nie No, Ale biegali tam też juniorzy, bo odbojów im nie starczyło. To prawda. No, fantastyczny no, ale u nas mecz. Pawełek. biegł pawełek. Ja strzeliłem go laskarnego z karnego, yy, złamaną nogą. Naprawdę, po faulu na mnie. <laughs> Także widzisz, można ograć drużynę, która wychowała broszków. Tak Przepraszam bardzo, a ty grałeś w jakiej drużynie? W tej samej. Parko-narko. Parko-narko. Jakbyście jeszcze nawzajem faulowaliście, żeby im dać fory i mimo wszystko, wszystko, to dzisiaj, wygraliście. Dzisiaj na wyższym poziomie Paragwajczycy też dali radę się nawzajem faulować. Jeden drugiego prawie że z łokcia zdzielił. Ale mecz był taki, że... Ja powiem, nie że... zacząłem wieszać rolety. Ja nie obejrzałem Ja też nie. A ja obejrzałem. Obejrzałem, znaczy, uparłem się Jednym okiem patrzyłem, ale... Uparłem się, bo tak sobie pomyślałem Że to i tak będzie najgorszy mecz tych mistrzostw Więc go obejrzę Przynajmniej był dobrze sędziowany e karne, fantastyczne. Bramkarze nic nie robili. Bardzo fajnie sędziowane karne, rzeczywiście. Beznadziejne to było. To było beznadziejne. Nawet, nawet biedny Stefan Szczepłek w studiu powiedział przepraszamy Państwa na to, jak się to skończy. Znaczy, niewiarygodnym osiągnięciem Paragwaju jest to, że doszli tak tam, gdzie doszli. Dzięki temu, co zrobili wstęp karnych. No, to, co karny. mówiliśmy, że no, tak się ta drabinka poukładała, że niektóre drużyny Doszły wysoko, nie grając z nikim sensownym, tak naprawdę. Nie ma Chile, jest Paragwaj, tak? Na przykład. Tak, na przykład. No tak, no dokładnie. Daleko nie sięgając. Yy, nie ma. No, nie no I w półfinale, w półfinale. <grym> czy nie będzie... powiem, że nie ma Włochów i Francuzów. Oni się sami Oni się sami których nikt nie witał na lotnisku tak. A po to... finale będzie Urugwaj albo Ghana, więc to też jest. Eee, no a to, że Paragwaj ma na to szansę, to jest w ogóle. Znaczy Paragwaj no Nie, Paragwaj ma, nie, nie, ma, no, żadnej, nie ma, żadnej, bo... ma żadne, bo Hiszpania dzisiaj jakoś normalnie. Nie, Hiszpania sama. dzisiaj jakoś przekulała się przez, przez jedną ósmą. Eee, no czy, rzekłbym nawet, że Portugalia momentami była lepsza. Tak, co to. mnie bardzo zaskoczyło tak. mnie też to zaskoczyło, bo przez pierwsze 20 minut to wyglądało dosyć kiepsko dla Hiszpanów i gdyby nie bramka, która umówmy się, była bramką dosyć mimo wszystko przypadkową. No, no, no nie. Nie, nie, w ramach, nie dobrze, no nie było ładna. Nie, no, no, no, no, no, no, przypadkowo był był był przypadkowa nie nie... była dobitka po tak, tym, dokładnie. jak znaczy, Akcja nie była pierwszą? jak zawodnik dobija własny strzał, ale wcześniej akcja jest ułożona od początku do końca. Tam podanie i niesta, szawi, szawi, wija, wija, strzela, nie trafia. że jak nie trafia, to i tak trafia. Ja naprawdę, to taki... już przejdźmy do tego, bo ja po prostu naprawdę nie potrafię zrozumieć, co za kretyn wymyślił, że Cristiano Ronaldo jest najlepszym zawodnikiem świata. że znaczy, nie raz. jest, nigdy nie był. Znaczy no tak, był raz, ale... raz, mu dali tam piłkę ale jakąś. Polacy... Raz, raz był najlepszym zawodnikiem świata? Raz, raz był, <śmiech> dali mu, dali mu jakoś. Znaczy, Ale no, powtarzanie no, tego... Twoga, no come on, no spuśćmy... Ja jestem, jestem szczęśliwy, bo za każdym razem już chyba na każdym podcastie to potwierdzam Cristiano Ronaldo nie istnieje w ważnych meczach nie istnieje tak, ale to meczach, jest od, w podcastach, w podcastach ważnych... powtarzamy to od zawsze, od, od, od, od pierwszego podcastu odkąd od, zanim zanim pojawił się Cristiano do... Ronaldo w piłce europejskiej na wysokim poziomie, on po prostu dochodzi do ważnych spotkań, naprawdę ważnych go po prostu nie ma. On się nie znaczy, On się zajmuje przewracaniem, machaniem rękami i mieniem, mieniem niezadowolonej miny, tak, że znaczy przeciwnicy przeszkadzają grać. Yy, yy, yy, I jeszcze na na mieniem bo bolącej nogi. Na to tym turnieju tak, zajął tak. się jedną bardzo istotną rzeczą. Spieprzył im kompletnie wszystkie rzuty wolne. Każdy rzut wolny, jaki miała Portugalia, czy to był 25, 30, 35, 40 czy 80 metr, on go musiał kopnąć w stronę bramki. No i kopał je. No. Nie, wiem, no raz, no i... ra, ja widziałem jedną. Raz trafił w poprzeczkę. No, ja widziałem jedną do środka. Wyśmienić, wyśmienić. Naprawdę, wyśmienicie. No. No tak. Biorąc pod uwagę, że wykonał ich koło 40 chyba, albo czego, coś, coś, coś koło tego. Naprawdę dramat, no dramat. Ja Pop... 10, to nie przesadzę, no dziesięciu na mecz nie było. No nie, nie, nie. No, no ale... Jak wiemy, 40... redaktor Zawada słynie z miłości do Krystiana <śmiech> <śmiech> tak, tak, <śmiech> tak, tak, <śmiech> Więc chciałbym znaczy... mu dać na jak najwięcej tych no, Patrzyłem na to, jak wykonuje te rzeczy. Obdarować go. Hojnie. Znaczy nawet gdyby dostał ich tysiąc, to i tak by nic z tego nie zrobił, bo kopał no po prostu w sposób kompletnie żenujący no. a policzenie mu uderzenia pod tytułem o matko boska z 28 metrów uderzył 107 na godzinę to jest żałość, to jest kompletna żałość realizatorów polskich podniecanie się tego typu rozwiązaniami jakiś chłopiec co go na programie celu reprezentacji oglądaliśmy kopnął 124 na godzinę z na 131 i... się chyba poprawił później. Nie, nie. 124 chyba tam wygrał. Nie? No, to, pff, no to Cristiano Ronaldo mógłby pójść czyścić mu buty według gmocha i, i tych tam pozostałych specjalistów. Także Cristiano wrócił do domu, Bogu dzięki. Znaczy jeszcze pewnie nie, no ale znaczy pewnie, no, jutro czy, mają samolot. E, ale pewnie czy, teraz to, lekko szlocha. Ale powiem, to, że dopełniła się to, czy, klątwa reklamy Nike'a właśnie. Znaczy się. ja na, nawet nie wiem, bo, bo to jest tak, że jak Portugalia strzeliła komu bramki? na tym bramek w Korei, tylko I nikomu właśnie. więcej. Więc ta wielka drużyna portugalska, no to nie ma tam żadnej drużyny, tak? Oni po prostu dostali raz frajerów, huknęli ich się, siedmioma bramkami, tak. no i tyle, nie, jest, jest po, po legendzie. Ja się trochę obawiam o losy Hiszpanów, bo oni, Nie, no z Paragwajem proszę. Coś. Znaczy nie, z Paragwajem się nie obawiam, obawiam się co będzie dalej. Dalej to już wszyscy, znaczy dalej to się... Albo Niemcy, Albo Niemcy, to Dalej to już się wszyscy bo wiesz... Yy, dla Hiszpanii awans do pierwszej czwórki w Mistrzostwach Świata zdarzyło im się to raz w historii. Także dla nich to już jest sukces. Nie ja że wiesz, się... no bo ale Paragwaj, ale... ja Paragwaj niestety... To, że w no... historii im się zdarza raz, to tak, ale oczekiwania są dużo większe, po tym tak, zwłaszcza za, zawsze, Hiszpanii... były. Ale... zawsze były, ale... ale no, Musiszcie przyznać, część... że teraz Hiszpania gra absolutnie wyjątkową piłkę, przynajmniej grała przed Mistrzostwami o, Świata o, o... i nie. te oczekiwania o, Hiszpania były wyjątkowo duże. absolutnie wyjątkową piłkę to grała na Mistrzostwach Europy. Teraz gra taki tam Półcień tej, takiej, tej no, piłki no, doprawda, Którą grała doprawda, wtedy no, Ale wiadomo, że to są e... czystami piłkarze i mają te same możliwości Casillas no, gra czy... czasami w siatkówkę Środek pola jest taki, że Nie faulują, ale też to nie jest taka gra na ostro, tak. A tak jest, bo jest wija, nie ma Torresa. Torres nie istnieje. Nie istnieje, to prawda. jest w ogóle zawodnik, który w ogóle nie powinien wchodzić na boisko. Ja bym ja powiedział, że on dzisiaj nie wyjdzie w pierwszym składzie. myślę, A... że wróci do tego ustawienia gdzieś tam z Silwą z boku. Tak, ale Del Bosque wyciąga wnioski. Najpierw zostawił Nawasa, który biegał w ogóle, nie wiadomo skąd się brał, bo ten nawas cała drużyna grała, na was grał obok potem zrezygnował z niego, wpuścił Inieste coś zaczęło tam iskrzyć tak potem wpuszczał na siłę Seska, który w ogóle wy wyglądał jak człowiek spuszczony na spadochronie z innej bajki, miał taką ilość strat Fabregas że aż przykro było na to patrzeć odpuścił tego Fabregasa i myślałem, że odpuści też Torresa, nie odpuścił Torresa, Myślę, odpuści... następnym meczu, po tym jak ja robił dzisiaj Myślę, że, że, że Torres też nie zagra. No bo kompletnie się chłopak nie umie odnaleźć. To prawda, a Jorentę całkiem. Całkiem, całkiem. Tak. No, on w Bilbao, z tego co miał dzisiaj, miał trzy sytuacje. To on w Bilbao strzelałby dwie bramki z tego. No, w następnym meczu, jak mu tak dograją, strzeli jedną, dwie. No, jest szansa. Znaczy, łukasz, więcej no. pewnie nie będzie trzeba. No już taki etap jest. Karnych, gdy się doczekaliśmy. A co wcale nie chcieliśmy? Jak u nas. Nie, chcieliśmy. Ja się nie modliłem. Nie. O to, żeby ktokolwiek jakkolwiek w tym meczu strzelił gola, żeby to już przestało. Ja się nie, nie modliłem, ja wyszedłem po prostu. No nie, nie. A to, z dziennikarskiego a. obowiązku zerkałem jednym okiem, ale, ale było ciężko. No jedyny... no, ale karnych nie oglądać wiesz, Nie, no, karnych, tak, oglądałem. No. Jedyny Echy. moment, który mi rozświetlił ten mecz, to był moment, kiedy. Trener Japoński postanowił wpuścić piłkarza Nakamura na boisko. Tylko że niestety że to nie był ten Nakamura. Da, Dariusz Pakowski nie zorientował się, że, że to dwóch nie ten, takich jest w tak, Japonii. Że to nie ten Nakamura. I to nie I, jest i kolega, kolega były wyborucza. Tak, do końca nie wyprostował. Nakamura, nie, nie wiesz. No, Na Nakamura takie... to Nakamura, no. tak jest. Nieważne, że inaczej, inaczej, mają, na imię. Na inaczej ho, ho, ho. mają na imię i nawet, i nawet ja rozumiem. Kompletnie że... inaczej wyglądają. No właśnie, ja nawet rozumiem, że z punktu widzenia Europy Japończycy są do siebie podobni, ale ten Nakamura do tamtego. Nijak się ma. Nie. No, Darek. No, ale, ale, ale to jeszcze trzeba wiedzieć, jaki imię ma tamten i jak wygląda. Znaczy, w ogóle i dwóch. Tak. <śleski> no. Nie, jakby wiedzieć, że tamten wygląda taki ma inne imię, to można potem logicznie wnioskować że jest, dwóch. Że że jest dwóch, bo ten to nie jest tamten. <grym> Ale logika to nie jest akurat najmocniejsza. Tak, domena za, tak, tak. W... wszystkich komentatorów TVP. No ale wiesz, ja nie, nie logicznie można było oczekiwać, że wejdzie na Ten, który był na kamurą z Celtic Czyli to wszystko przez trenera japończyków? To to tak naprawdę nie do nielogiczną zmianę, no i to, to innego biednego Zawód komentatora jest trudny. Na przykład dzisiaj, gdyby tak logicznie pociągnąć, też mogliby dojść do wniosku, że jest dwóch zawodników o nazwisku Pepe, bo wyglądał a, inaczej. A, a tak? chciałbym osobny kącik po, po, po tam, y, temu Pepemu. Temu, Pe temu, temu Pepu. Temu czy Temu drugiemu, Pepemu Portugalskiemu. Temu Portugalskiemu. Te, temu Pepu Włochatemu czy Łysemu? Nie, nie, on jest ten sam cały czas. Jest tak samo głupi. On jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest. Człowiek, który prosi się przez kolejny mecz o, o kolejną kartkę. nie A dostał naprawdę. kto inny. No ale... Nie, z, z włosami mu rozum nie, nie wrócił. No. Nie, nie, nie, nie, nie. Znaczy to nie działa w tak, no, ten nie, sposób, nie. okazało się. Trudno, ale życzę Pepemu wszystkiemu najlepszemu. Pepu. <grym> Pepu. Temu Pepu. Swoją te... drogą, to te, ci, te, te Pepy na tych uczestwach słabo mieli, bo ten włoski Pepe, nie tylko że spartoli sytuację, to jeszcze tam mu jakieś pogróżki dostał, jak wrócił, że jest zdrajcą, w ogóle hańbą narodu włoskiego i tak dalej. Zawsze intrygował mnie źródło słów słowa pogróżki. <gry> Bardzo dobre Bo, że, słowo w ogóle. Takie słowiańskie. Chcemy pogrozić. Tak, jest jest. Tak. Gdzieś z mazowsza to słowo muszę. A pogróżki to nie od rozwolnienia? zostawmy. Zależy, gdzie masz różki Ja tam zawsze wolałem po jabłka. Po jabłkach? Redaktor no, bardzo skończył, bo ja i mi skończył. Panowie redaktorzy, uderzacie o dno. Właśnie, w tym momencie, więc ja Myślę, szybko zmienię temat. chwilę temu, teraz w ogóle idziemy, idziemy głębiej. Chcecie powiedzieć, że mój sub, moja subtelna szutka uderzała o dno? Uderzałam nie trafiona. Pogróżki? Dobrze, to ja może w takim razie zaczepię o dwa tematy mundialowe zanim zaczniemy dalej rozmawiać o tak A nawet wcześniej, bo powinniśmy się cofnąć do meczów wczorajszych. Owszem, powinniśmy, ale to dwa wczorajsze, omówmy za chwilę. Natomiast ja chciałem omówić dwa wydarzenia takie, że tak powiem, medialne, które się wydarzyły. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, że Jarosław Kaczyński dzisiaj we Wrocławiu na spotkaniu... No, że nie będziemy przegrywać roztoczy, Hiszpanią 6-0 roztoczył światłą przyszłość przed Wielka Polska będzie i nie będziemy przegrywać z Hiszpanią 6-0 tak, potrzebny jest plan tak. No Polacy ale wygrał. ściągnął ściągną, ściągną, ściągną do tego spocownego Janka którego wymieniłem tutaj jako największego trenera w historii jest polskiego niewiarygodne w historii polskiego futbolu no i jeszcze Kozakiewicza ściągnął okazało się, jeszcze tam paru innych pomniejszych co nie nie zostali wymienieni. Tak, że aktor, aktor Kozakiewicz w przegrywaniu z Hiszpanią 6-0 będzie bardzo pomocny. No, myślę, że on przeskoczył wszystkich skoczków hiszpańskich. Kto temu? Otycz, Kto? Otyczkowych skoczków. Kto Ale temu? to dzisiaj w ogóle było kuriozą, bo ja na przykład widziałem e, wieści z, od Bronka Komornickiego i Bronek Komornicki był na spotkaniu, słuchajcie, harlejowców, strażaków, i kół gospodyń wiejskich, Taki zestaw. A ja widziałem to spotkanie. Wszystko naraz. A, na nie, a kół, nie mógłby normalnie gospodyni wiejskiej strażaczki na Harleju spotkać? Ja no. bym wszystko Po no, prostu Genialny zestaw. Co są takie że... kobiety. Ja na pewno ja myślę, że Absolutna jedną taką Wiem, widziałem, widziałem spotkanie z, znaczy... z tymi tam, z, z, z kółkiem gospodyń. Dużo tru... Har... Nie, bo to było razem. Harley'owcy, trudniej... strażacy i koła gospodyń no. wiejskich. Du... Du du Dużo Chodzi trudniej to, to jest spotkać błazna w bramce, który jednocześnie jest skoczony wzwyż. Nie Na pewno. pewno. Podskakują trochę. Ale ja myślę, że doradcy Jarosława powinni mu wyjaśnić, żeby się trzymał z dala od, od, od piłki nożnej. Panie Jarku, z daleka od tego. No, bo, od, mu od muzyki bo on, on, też, bo nie no, wiem, czy. U tak, dwa, ja tak, słynny zespół. To, wiem. To. Tak. Odbitel no, no, Beatles. No ale przypomnijmy, no, że to rodzinnie, że tak powiem, że tak powiem, możne szutki piłkarskie są słynne. No, tutaj jego tragicznie zmarły brat i. Borubar. Tak. tak. A, a Rogar Pereiro podobno wraca do Legii. No na co Nie Niemożliwe. Naprawdę? za to on no jest do Wisły. taki Wisły. A Wichniarek bo... Artur do Lecha Poznań. No a, żuraw do Wisły. A, żuraw do Wisły. a Żuraw do Wisły. No proszę. To jeszcze no. tylko Bonnie, Lubański. I mamy ma... Emeryten Liga. Lubańskiego już mamy w RPA i dziękujemy. To, to ja czekam na powrót Ernesta Wilimowskiego. Dlaczego o, o, wrócić? Przy to wszystko. Takie jest, ja to jest Tagua. Chciałbym zobaczyć, w ty... jeżeli jest Emerie <głos> Emerytal Liga w ogóle w koronie Kielce. O, tak, jak najbardziej na środku człowiek, który sprytnym gestem ściąga okulary, idąc na banie na piątym metrze. Nie do zatrzymania. Do odbojów się nadaje. Dobrze, to jeszcze, no, że tak to, powiem, do juniorów zaczepiwszy <głos> zaczepiwszy o to, że mamy nie przegrywać z Hiszpanami 6-0. I to jest taki plan na przyszłość Pre... Tylko kandydata rozumiem. na prezydenta. A tego nie dodał, ale to <głos> bardzo możliwe. To tutaj jeszcze był wstrząsający wywiad z Michałem Probierzem, który pojechał do RPA i tam go oświeciło i wrócił i powiedział, że jest przepaść. No, no. Ale to musiał tak. pojechać na, na, na drugi koniec świata. No, dokładnie, żeby Amerykę odkryć. Jaka no, ale, jest przepaść między polskim piłkarzem. no I Bogu tak? dzięki przynajmniej jeden w Polsce zrozumiał. Słuchaj, ale my o tym w podcaście nie będąc, że tak powiem, specjalistami Probierzami. To, probierzami. Specjalistami polskiego futbolu. Mówimy o od, od, po początku, od, e od, początku. Lat, od początku, prawie od trzech lat. Myślę, myślę, że tak naprawdę. A nikt nas nie wysyła do RPA w tym celu. Większość ludzi, choć trochę rozumnych, oglądających futbol. Nie, ale z drugiej strony bo bo to nie jest tak, że to jest takie oczywiste. Nie, bo no, ludzie, no, W ogóle jest nieoczywiste. No. Nie, bo ludziom się wydaje, że w piłkę nożną gra się po prostu, tak? że wychodzą, tu jest 11 tam na biało i 11 tam na czarno i jeszcze tam kopią i tam ci lepsi wygrywają. Nie, nie, nie no tak ma, jest w dużym skrócie. W dużym stopniu tak <śmiech> jest. Jeszcze tylko, jest pytanie, skąd tylko, oni się biorą tylko, bo ma, ma, tak, oprócz tego mało kto się zastanawia, dlaczego ci, którzy są lepsi wygrywają. Nie? Skąd? Bo więcej bramek strzeli, ja skąd? Cię potrafię szybko odpowiedzi udzielić. No tak, tylko skąd to się bierze, że nie wiem, taki... Bo Niemcy wygrywają zawsze, taki... a Polacy prawie nigdy. Panie, panie redaktorze, taki... zawada. Pan potrafi najprostszą rzecz zagmatować. Taki Juan Mata, który zrobił to, co zrobił na treningu. Nie wiem, czy widzieliście ten film, który zamieściłem w komentarzach. Warto obejrzeć. Prawdopodobnie jakby połączyć wszystkie umiejętności naszych piłkarzy techniczne Prawdopodobnie nie daliby rady w sumie. Na pewno nie odbije tyle razy piłkę co homontek. Y Ile homontek strzelił goli dla reprezentacji Ja nie mówię o tym Aha, A, piłki. a, a no, mata też niewiele Bo akurat jest rezerwowym W <mogląstwo> zasadzie <mogląstwo> <że> jesteśmy redaktorowi to prawdziwy rysta. Sam sobie zaprzeczy Sam się z sobą pokłóci Dyskonale, no ja. ja z gerystyki miałem tak, 4,5 tak. wytknie, wytknie sobie własne nielogiczności tak, tak. No nie, ale, z... ale, ale, Grać to trzeba umieć, że tak jest w Polsce. Ale prawda jest taka, nie no, no co tu gadać, I no. nie poprawi się. Ale wracając do, do, do, do... Brawo! Jesteś lepszy ode mnie. Ale wracając, wracając do tego, co powiedziałeś i co, e, co, znaczy, co powiedział kandydat na prezydenta. Tak, tak. Prawda jest taka, że w większości krajów, w których teraz piłkę nożną grają dużo lepiej niż my. Tak naprawdę takie rozwiązania dotyczące szkolące młodzieży to są rozwiązania systemowe, w których bierze udział rząd. No tak, tak było we Francji, ja tak myślę, było we Włoszech. Ja myślę, że Jarosław nie miał tego na I myśli. Tak, I, tak, i, I tak było po trosze w Hiszpanii tak naprawdę. Czyli cała złota reprezentacja Francji kiedy zdobywała Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata, to było to pokolenie, które, które, które zaczęło, znaczy to było to, skąd się to wzięło, znaczy w tym sensie. Ale błagam Cię. z powiedzeniem, powiedzeniem zwykłym po Piłkarz, Piłkarze wiodący historii. w 1998 roku, ci, którzy tam grali, to byli ludzie wychowani w Bordeaux, w Nantes, wcześniej w Cannes i w, nie wiem, tam w trzech innych ale klubach. Ale wiem, czy miały... wiesz, że wszystkie te szkółki były współfinansowane przez budżet państwa i, i one powstały tak naprawdę i zaczęło się wielki, na wielką skalę szukanie młodych i szkolenie młodych tak, ludzi ale w, przez one, pieniądze, Ale wszystkie one, które one były normalnie z państwa. sponsorowane z, z samorządowych pieniędzy, a nie ale tam z, nie, nie. z Były rządowe pieniądze w to pakowane. Ale, samorząd, to, to jest, ale... są rządowe pieniądze. No, no, tak, ale o co by się kłócić? O bo... co wy się kłócić? ja tego nie rozumiem. Nie mówię o tym właśnie, że to jest Państwo no musi mu mother... ну <ką> w tym uczestniczyć. Nie, bo żadną sztuką jest wziąć, nie wiem, 100 tysięcy złotych, 200 czy tam każdą kwotę i wyrzucić ją w piach, tak? Ważne jest to, jak to się robi, jak się wykorzystuje, jak się wyrzuca pieniądze w piach, jak się to wykorzystuje, jak pieniądze w piach, jak się to wykorzystuje, no naturalnie, naturalnie. Musi być człowiek, który potrafi to robić, Także te pieniądze i taka akcja szersza jest jak najbardziej Ja i potrzebne, że... Zgłoszę tego, co rzuca pieniędzmi w piach. Jest, znaczy w Polsce takich to jest, tak jest to jest w ogóle tam kolejka stoi. Ja, tam jestem, ale, jestem oczywiście znaczy, święcie momencie bo no, no, za tymi słowami, prawda, które, no, które, które, które no, ni nic dalej nie pójdzie. No, znaczy, znaczy, bo ja są? myślę, że wasza dyskusja na jakieś kompletne manowce, do tego piachu gdzieś tam wpadła. Nie, nie, to nie jest prawda. Bo, bo, bo, nie przerywaj bo nie. mi, daj mi skończyć. O Jezu. Chcę powiedzieć, że za chwilę możemy przerwać. Chcę powiedzieć tylko tyle, że to bardzo by było miło, niezależnie czy to będą samorządy, czy to będzie rząd, żeby był jakiś logiczny, sensowny projekt i pomysł na to, w jaki sposób inwestować pieniądze, bo już tak powiedzieliśmy A, bo zbudowaliśmy te orliki, no to teraz fajnie by było powiedzieć B, żeby znaleźć jakieś, jakieś pieniądze na jakąś systemową, długoterminową, e Długoterminowy, systemowy plan szkolenia młodzieży, tak, tak, tak. tak? I teraz, tylko obawiam się, że niestety wypowiedź kandydata na prezydenta poza tym, że była kiełbasą wyborczą. No nic za nią to, nie pójdzie, no oczywiście, dokładnie. Że tak. To jeszcze była bliżej myśli, że mecze przegrywane 6-0 powinny być zakazane <grymna> niż, niż myśli, że, jeżeli, że nie powinniśmy przegrywać, więc trzeba szkolić młodzież. No. No nawet tak, że tak, i teraz redaktorze Magdziarzu możesz mi przerwać. No pierwszy do przerywania <grymna> był <podaktor>, Nie <grymna> tylko <zadan. grymna> ja Chciałem wtrącić, że przykładów <grymna> sukcesów odniesionych przy pomocy, pomocy rządu jest wiele, na przykład no, no, no. Turcja, chociażby, no. żeby daleko nie szukać, która z totalnego niebytu piłkarskiego Oczywiście Turcja, naszym sąsiadem e, historycznym nie. jest to. Ale, nie, ale, ale, ale tak. przykładem takim też jest Hiszpania, gdzie zniesiono podatki. Ja myślę, że każdy e, kraj, bo taka systemowa gdzie, po, pomoc państwa jest potrzebna przy szkoleniu młodzieży. No, po Przez, skąd się wzięły wielkie gwiazdy w Hiszpanii? Podatek dla, dla tych, którzy zarabiają najlepiej, został zniesiony. Po prostu nie opłacało się niektórym piłkarzom płacić podatków ani we Włoszech. Ani w Anglii, bo po prostu płacili je sobie regularnie w Hiszpanii i one były niskie. Oni po prostu dostawali na rękę dużo więcej. To wsparcie rządu, nic więcej ściągnęli tak, tak, gwiazdy, nie, nie ale rozbudowali dzięki temu ogromny biznes. Tak? Ale ty mówisz o zupełnie innej historii. No nie, ale yy, Tak, tak. No, drugiej ale, strony. Ale, oporagasz... ale, ale nie, nie. Mówimy, no, to mówimy bo o wsparciu bo to rządowym, musi być rządowym tak? dwóch stron, tak nie, jakby. No, to... bo Jeżeli rząd nie zniesie ci ale, podatku... Dobrze, ale e... poczekaj, momencie Gdybyśmy nawet znieśli dla, na przykład, nie tylko dla bogatych, ale nawet <śmiech> byłby taki przepis, że dla bogatych piłkarzy byśmy znieśli podatki, to i tak żadna gwiazda tu nie przyjedzie. Także to jest po prostu rozmowa o niczym, bo nie mamy ligi. Znaczy rząd... Yy, znaczy, nie, bo dotowanie... Yy... Więc my musimy zacząć od szkolenia młodzieży. Czyli oh, to my musimy zacząć od tego, co jest w Hiszpanii, Dokładnie. że tam każdy młody Hiszpan prawie oh, jakiś sport. Tak? Oh, sure. Zobaczmy w ilu dyscyplinach Hiszpanie są obecni w światowych czołówkach. I ciężko znaleźć sport, w którym ich nie ma. Poza jakimiś przykładami żużla i, i skoków narciarskich, tak? I sportów nieznanych. Wyda, wydarłeś mi te dyscypliny sportu z gardła, po prostu obie. Bo, bo we wszystkich pozostałych są. No ja myślę, że też hiszpańskich biatlonistów może nie być. Na no był jeden. No, Tylko wiemy. na dopingu go okay. <laughs> To był Austriakiem. Nie, to biegacz był, przepraszam. Bieg... No, znaczy oni, u nich słabo jest ze śniegiem generalnie. Słaba no. słaba. No, także, także to zobaczyliśmy trochę z Mundialu, tak, jak rozumiem? Ale już wracamy? A, tak, jeszcze? już możemy wrócić. No, rozumiem, że to to mi... są takie około, około Mundialowe. Tak. Cały czas po prostu myślimy o tym, jak to zrobić, żebyśmy za 26 Ech. lat z wyszli z grupy. No, to byłoby fajnie, ale to jest, to jest, to jest bardzo realistyczne. <śmiech> żeby jeszcze za <do> naszego <śmiech> życia, naprawdę. tak? Żeby ja uważam, żeby... że to jest realistyczne spojrzenie. Znaczy nie, no, że przesadziłem. No, no, gdyby, gdyby nagle był cud i wszyscy by teraz zaczęli pracować i zaczęliby tą młodzież szkolić, to może za 10 lat. Ale że ten cud się nie zdarzy teraz, no to tak 26 lat to myślę, że pół okay. wieku Dobra. mniej więcej. Yy, to tak realistycznie, spójrzmy na najsłabszą reprezentację tych mistrzostw. Francja. Tak? Francja, no okej. Okay. To zły przykład, bo no oni wszyscy grają w świetnych klubach. Ale taka najsłabsza, nie wiem, personalnie. Taka do, nikt nie zna nikogo. Korea Północna, północna. No to też nie jest dobry przykład. Też nie, bo to nie jest, ale przegrała z Brazylią tylko dwa do jednego. Ale, nie nie, ale Korea to Północna rządzi się innymi prawami. Korea tak. północna to jest tak, jak polska reprezentacja w latach 70. powiedzmy. Znaczy, nie, nawet nie. nie, Ale proszę jak polska reprezentacja w latach 70. jechała na, na jakieś mundy, też tu byli piłkarze, którzy byli nieznani. Bo kto z nich występował za granicą, na zachodzie wtedy? Nikt, nie. Ale, ale, ale mieli zgrupowania po trzy miesiące, no. gdzieś tam, bo to było możliwe tak? nie było, Liga rządziła się innymi prawami, no i oni po prostu, tak jak ta korea północna tak, Ale, nie ta liga, kurczość, ale mimo wszystko ta liga, to była liga, która spotykała się z, z, z, rali, rali, z Roma, rali, z Metosada, no z To jest Ludzie, którzy jeździli, tam handlowali tam czekoladą i tak dalej sprzedawali to, co mogli przy okazji. Jak Marek już no, jak no, no. 50 złotówkami, tak? Ze świadczewskim mówią, że to dolary. Ja myślę, że takim... byś mógł, to sam byś to robił. Ja myślę, że takim najbliższym dla nas odnośnikiem mogą być ci Słowacy, którzy taki sukces odnieśli. I bo oni generalnie tam tych zawodników, którzy by coś poza. Y, osłabione bramkarzem a, a, a to właśnie, bo to. ramkarze o którym Legii, nie mówiliśmy tak, w ogóle. Dokładnie, właśnie, zaraz z tego Bo oni wcale. Znaczy, no, bo oni wcale... różnica tylko taka, że Słowaków w sumie jest tyle, co ludzi w Warszawie chyba, no. E, no, tak, ale, no. ale oprócz tego taki skuter, no, ale tak, kilku, tak, pilku, gra w Liverpoolu. Widziałeś no. Polaka grającego w polu w Liverpoolu? Aha, hmm. właśnie, właśnie. No, kiedy? Że tam mieli kilku tak, na, Hamsik e, to jest e, Napoli, tak. E, Polaka w. Klubie walczącym o mistrzostwo, o, tam nie mistrzostwo puchary we Włoszech nie ma. Tacy Słowacy, na których my tak patrzymy trochę z góry, bo tak z przyzwyczajenia mamy, no to powinniśmy się tego. Jesteśmy oduczyć bardziej no. na północ. No, ja to przede miałem. wszystkim chciałbym zobaczyć właską w dobrych klubach. A co ma to wspólnego, że jesteśmy bardziej na północ. Witek, Do tego z góry patrzymy. W, w, witek. Osta, ostatni polski piłkarz, który strzelił trzy bramki na mistrzostwach świata, panowie. To był zbignie w nie, no, ja na przykład chciałbym Widek. zobaczyć polską reprezentację, która przegrywa 2-0 z Holandią w 80 minucie i tak walczy do, ostatnim, do ostatniego gwizdka. I I walczy o zdobycie i honorowej bramki. I są rozczarowani to jest po ostatnim gwizdku wtedy, tak. kiedy strzelają bramkę w 90 minucie. To jest naprawdę fenomenalne, szasy. że oni za każdy, do, do, do samego końca meczu walczyli. Ale my, my Nie odpuścili ani na chwilę, ale my chociaż się... wiadomo było, że tego meczu już tak naprawdę nie mają szansy wygrać. Tylko no. my chyba się nie zrozumieliśmy, bo ja mówiąc to, że powinniśmy się właśnie najbliżej porównywać z takimi Słowakami, nie chodziło mi o porównanie jakbym, jakby klasy piłkarskiej, bo to jakby jasno widać w tym Rzez momencie Że są lepsi Tak, tak. natomiast chodziło Interesno. o to, że to są dwa kraje, my jesteśmy dużo większym krajem, czyli teoretycznie powinniśmy mieć duż, większy potencjał Wychodzimy z bardzo podobnej sytuacji takiej powiedzmy historyczno-geopolitycznej Ale w, w ten sposób gdzieś... podchodząc do tematu, to Chińczycy powinni być mistrzami świata co roku ale to we wszystkim Co cztery lata. No, nie, nie. Co czekaj, 3. czekaj, czekaj. Zauważ, że więcej tych informacji ma szans. Zauważ, że wymieniłem wiele, więcej czynników niż tylko ilość mieszkańców danego yy, tak, kraju. Tak, tak, no ale tak jest. Tak. Złapałem cię za ten. Yy. Za co mnie złapałeś? Za koniec. <laughs> Nie czuję, szczerze powiedziawszy. Może dzięki. No tutaj, dzięki. Bo bo to tutaj dzięki. dobrze, tak. Nie, nie, ale to jest, to jest, to jest naprawdę ich postawa na, na, na tym mundialu. Ja sobie przypominam wypowiedź Michała Liskiewicza zaraz po losowaniu grup. Jak było losowanie grup do, do, do, do, do Mistrzostw Świata i jak się ucieszył, jak zobaczył, że to Słowacja, Słowenia w ogóle mówi, o, mamy awans w kieszeni. Okej, okay, y Polacy, y to jest tak. Słowacy strzelili więcej bramek Włochom e, niż stracili. Z, nie, z Polską stracili dwie, trzy, trzy. Redaktor zawoda jest w niemożliwy. Ile goli strzelili Słowacy Polakom? W zasadzie to żadnego. No właśnie. No wiem, ale, ale. Myśmy, myśmy ale... sobie sami tego gole strzelać. Wszystkie, znaczy, no, no wszystkie dwa, trzy. No, dwa strzelił tam jakiś Słowak, ale po no, no, tym, no. jak dostał podania od. za za bramkę. M -m Miej oui? litość dla naszych słuchaczy, którzy potem te twoje splątane myśli będą musieli rozplątywać. No, w no, swoich to to jest tak samo jak przed chwilą. Kolega, Nie, no, kolega to znaczy, zajmujący miętru... się liczeniem stwierdził że przed meczem Hiszpania-Portugalia, że skoro Hiszpania wygrała z Polską. E... 6-0. To, to prezydent Wykaczyński. Nie, nie, nie ty, nie ty, nie ty, 6-0, a my wygraliśmy z Portugalią 2-1, to znaczy, że Hiszpania wygra z Portugalią 8-1. E... No brawo. Tak wyliczył. Nie działa. Nie działa. No właśnie, Nigdy. ja tylko chciałem wrócić I do tak magii. samo jak te bramki polskie ze Słowacją. No, nie działają. No. Nie, nie, nie, nie, nie, przepraszam. Nie, Słowacja nie jest wcale lepsza. Od, od tej Słowacji, z którą myśmy grali, tak? Czyli tej na śniegu Gęcarczyk, wiesz, tam w okno Dudkowi, bo Dudek był, nie? O, strzela bramkę. Boruc tam stojący, który w ciągu czterech minut przeobraża nasze całe eliminacje w kompletny koszmar. Boruc stojący to prawie jak deszcz padający. No, no, tak, no, Boruc, Boruc stojący od stopy odbijający. Tak, no, tak to wyglądało. No. Nie byłoby Słowaków nigdzie, żadnych Witków, ani a niczego. Bo no, ale widzisz, Ale tak się stało, że oni nie popełnili tych błędów, tylko popełnili polscy reprezentanci. No, no to no no tak, po prostu prawda? są lepsi. Ale na są okazało, lepsi, bo no, nie ale okazało się, się, że nie błędu. był to przypadek. No, no, bo... Oczywiście. Ja, bo... to, ja im tego nie zarzucam. No. Polacy by z Włochami 2-0 dostali i tak by się to skończyło. Nawet no. jakby Włosi stali w miejscu albo nabiegali do tyłu. Znaczy, ja to myślę, że nawet Polacy to by klęknęli przed Włochami i tak, czekali, aż Watykan się nad nimi zlituje. A poza tym Słowacy wbrew pozorom zagrali bardzo dobry mecz z Holandią. Meczą Dlaczego wybieram? wbrew pozorom? Nie, nie, nie. nie wbrew pozorom, gdyby Witek yy, strzelił to co, strzelił miał, to, co bo... miał to oni by ten mecz w ogóle ciągnęli tak do samego końca, do pier... walczyli do końca Mecz tam. był meczu bardzo wyrównany, poza tym, że tak. Holandia miała Robena, który potrafił z niczego strzelić gola tak naprawdę i strzelał z, z niczego. niczego i to strzelił z niczego, tak. tego pierwszego gola no poza tym ja tak jak patrzyłem na ten mecz to też wydaje mi się, że tutaj bardzo nie to było takie niejaskrawe, i nieoczywiste ale sędzia gwizdał bardzo dziwnie, czy znaczy, wszystkie takie sytuacje na styku sporne były na korzyść Holendrów eee, właśnie stąd się wziął drugi gol zresztą, bo on z gwiznął takie dwa tak, albo tak, trzy z rzędu krtel, naprawdę faule, upominam, których tak. nie było tam, tam nic się nie działo no i za trzecim razem on po prostu się wściekł i, i poszedł krzyczeć na sędziego, a w tym czasie poszła akcja i, no, i brakło środkowego tak, obrońcy I Mucha wyszedł i, no tak, i tak, tak, tak. Na znaczy, no, tam tam no, już tak w pewnym momencie, no, to, to nie było takie, takie oczywiste, tak, nie było takiej sytuacji dużo, ale tak naprawdę Słowacy chyba nie dostali żadnego wolnego przy takich starciach pod polem karnym Holendrów. Natomiast no Holendrzy tak. dostawali co chwilę rzuty wolne po takich, no nie faulach, po prostu przy walce o piłkę. No i to, to nie mówię, że, że to po raz kolejny, że to by jakoś tam rozstrzygnęło, że Chłowacy by ten mecz wygrali, czy coś takiego, ale... Znaczy wiesz, jakby Witek strzelił to, co miał, to nie byłoby dyskusji w ogóle, nie? No tak, w tym meczu w tym meczu miał, bo, miał... Bo miał. No miał dwie, trzy piły na nodze takie, że Miał też ten, Aż się e, prosił. Stoch, Stoch który oddał, oddał też strzał. Tak? Ale nie no, tak, no Holendrzy, To właśnie Holendrzy to jest dziwna drużyna, bo oni wszystkie te mecze grali tak, że właściwie... Znaczy, nie... ja, ja mnie też bardzo właśnie zastanawia to, jak będzie wyglądał mecz Holandia-Brazylia, bo żadna z tych drużyn, jak dla mnie, do tej pory nie pokazała tego, co potrafi. Yy... Znaczy, ja mam wrażenie, że Brazylia gra, nie Brazylia, Holandia gra bardzo ekonomicznie, tak na styku. Tak. Tyle, ile trzeba, tyle wkładają w mecz. No właśnie, no, no Jakby właśnie, tam... trzeba było dać więcej, to by dali więcej, znaczy, czy, Albo i nie. Brazylia, no, ja myślę, ja że Brazylia gra podobnie. To jest bardzo ryzykowna taktyka. Ale nie nie, znaczy podobnie ryzyko. to, że Brazylia wygra wyżej. Ja, ja w to nie, no, nie Brazylia, no, to nie wierzę. Brazylia kontroluje mecz. A ja, w to, ja w to wierzę. Ja, znaczy, bo to jest tak, że to się czasami udaje, czasem się nie udaje. To jest tak, że Barcelona często tak gra, że gra sobie takie mecze wyjazdowe typu: jedziemy, gramy remis, tak? a później w rewanżu wygrywamy u siebie. Manchester tak gra. Grają tak drużyny, które są pewne siebie. I Tylko y, tutaj nie widzieliśmy weryfikacji tego, tak naprawdę, bo, tak Holandia, miejskim, bo, bo, bo tak. Holandia, Holandia grała z samymi lakami, tak naprawdę do tej pory. Oni, oni nie grali żadną sobie mocno... pozwalali widocznie na coś takiego. E, tak, oni mają ogromny potencjał. To jest drużyna, która tam naprawdę drzemią ogromne możliwości. Drzemią to jest dobre słowo. No one bardzo właśnie, drzemią, drzemią Czy się tak. zdążą obudzić? To, sam, to samo myślę o Brazylii, myślę, że w Brazylii Nie, Brazylia też... Brazylia tak, że ona po prostu w pewnym momencie przyspiesza, strzela bramkę czy, jedną, drugą... I Brazylia się... gra, tak jak pamiętam Niemców z 90 roku, jak zostawali mistrzami świata. Grali fatalnie, w sensie, w sensie dla widowiska, tak. bolały mnie zęby. Ale grali na maksa skutecznie, tak? Jak no, mieli, mieli, jak no, mieli no. jedną sytuację do zrobienia, to ją robili, koniec, kropka, dzięki, pozamiatane. Poza tym, e... ja, ja nie pamiętam chyba odkąd oglądam piłkę nożną, że Brazylia miała tak solidną obronę. Fenomenalnie. To jest coś ogóle, niewiarygodnego. Tak. Brazylijczycy zawsze to było tak, że oni z przodu czarowali natomiast jak Ebra, życie był. przeciwnej udało się pod ich bramkę jakoś dostać, to się robiło zawsze tam małe bagno no i, i... Znaczy, prawda jest taka, że oni nie mają słabych punktów, może z wyjątkiem e, rozegrania bo Kaka to, znaczy, to... No, Kaka jest właśnie takim punktem, który ja to... ale jego się dało minąć, ale, ale jak tak y, y, zły rozgrywający, który jest bez formy, podaje takie piłki, jak w ostatnim meczu, no to ja też nie mam pytań no, tak? bo to jest znakomity nie, piłkarz Nie, no jest jeszcze o no, który tylko... jest, jest, jest też taki dla Dobra, mnie no ale ty, e, Robinho ma nie... tak, że też potrafi przykleić sobie piłkę do potrafi, nogi i potrafi, zrobić coś z no, niczego. nie ale jest bardzo chimeryczny i Tylko, to jest, to jest no, niebezpieczeństwo ale, duże tak, opierania. No, ale z Kaką problem no, jest, to, jest ale taki, że jest... Nikt w drużynie Brazylii nie opiera żadnej gry na nikim. Tam jest tak, że oni bez Kaki grają, oni bez Robinio grają, Tylko, oni, ja nie oni się wpuszczają Nilmara tak, w dowolnie wybranym momencie. Wchodzi ten Ramirez i robi taką akcję, że czapki z głów. Przyśpieszenie niewiarygodne. Mnie się nie podoba ta gra, taka wymyślona, taka... No to jest taka, bo to jest takie bez błysku, takie mocno... Znaczy, to, jest to, co... to jest bardzo skuteczne. Nie, to, to, jest, pi to, to, to pilot trener, to pisał, to że, że, że długo przyjechał, wymyślił sobie turniej, który wygra. tak? I oni rzeczywiście grają po to, żeby wygrać ten turniej. Tylko ja Wam powiem jedną rzecz, że dla mnie Kaka na przykład to jest chodząca bomba na boisku. Bo to jest zawodnik, który jest kompletnie nie w formie, jest kompletnie sfrustrowany w związku z tym i on tak, jak mu wyjdzie, to się uspokoi, to już pisaliśmy w komentarzach natomiast jak mu nie wyjdzie ja wcale nie będę zdziwiony, bo tak już miał czerwoną kartkę, teraz miał żółtą kartkę i prosił się o czerwoną nie będę zdziwiony, jak w następnym meczu dostanie czerwoną kartkę i na przykład przez niego Brazylia odpadnie, bo będzie grała w 10 i będzie nie, nie, problem. Nie, nie, bo... nie, zgadzam się, to znaczy, jego zastąpić Brazylijczycy mają Kim, tak? No, no ale, ale wiesz, w momencie, czerwoną, kiedy, to, no, to, to się nie, nie zastąpi go. No tak. trudno no, zastępuje. No, no. no tak, no, znaczy, o to mi chodzi. Szczególnie, że będą grali z kimś, kto jest trochę mocniejszy no, od... Wyobraź e... sobie, będzie 80 tam, minuta, 0-0, dajmy na to, albo 1-1 i on dostaje czerwoną kartkę. Nie no, potencjał... Znaczy, i tak dla mnie to nie jest piłkarz tego typu. Ja, ja, znaczy on, widać, że on jest frustrowany, to, to prawda, ale yy, znaczy to, co nadal robił... uważam, że to nie jest taki piłkarz, który tam wiesz, zagra brutalnie bez powodu, bo to nie jest. On, on nigdy tak nie grał. Nie? Ani w Juventusie, ani Zobacz, w. Zobacz, na tych mistrzostwach już ma trzy żółte kartki. Znaczy bardziej bardziej w Milanie nawet niż w Juventusie. Puch, w Milanie, tak. W Wentusie nie grał. No. Tak nie grał Piłen. Tak nie grał. Za to mnie absolutnie tak. zachwyca w tych mistrzostwach Lusio. Uważam, że to jest coś fenomenalnego. Już, o, mimo wieku, on zawsze, zawsze tak gra. Gra. gra i po prostu mimo wieku. I on pewnie, grał, on pewnie grałby nawet taki w Bayernie tylko tam mu Van Hall nie pozwala. Van Hall mu w ogóle kategorycznie dał zakaz włączania się do akcji ofensywnych. Jest. To jest w ogóle fenomenalne, bo tam naprawdę tak naprawdę poza Juanem chyba atakują wszyscy zawodnicy. Juan tak naprawdę to jest jedyny żuk. zawodnik, który... Juhl, tam masz, Juan, który, który, który, który nie atakuje, nie oddaje, ale znaczy, w tym sensie nie atakuje, że on na przykład nie oddaje strzału Ale Lucy gdyby to, trochę lepiej do, dołożył głowę przy rzutach rożnych też miałby za dwie bramki. Tak, tak ale to jest jedyny e... zawodnik, który... Ja pamię, ja po prostu z pola nie atakuje w ten sposób. No, no pamiętam, naprawdę że wszystko jeszcze z jego, atakuje. z jego początków on grał Leverkusen wtedy. Ta, grał identycznie, grał, grał on, identycznie. On, on, Gdzie on, wtedy, on potrafił przejąć piłkę na, własny, na własnym polu karnym. trzech, czterech ludzi. I dobiec do pola karnego przeciwników. Albo strzelić asystę, albo strzelić gola. Ja właśnie gola, myślałem, że będzie spokojniejszy, A mimo wieku, mimo, mimo doświadczenia i tak dalej, dalej gra tą samą piłkę. Ta, Fantastyczna ale, ale, ale, sprawa. Ta, znaczy, ja... Nawet miałem ostatnio takie przemyślenia. pierwszy mecz Hiszpont na tych mistrzostwach. Ten będę przegrał grany ze Szwajcarią, ale jak widziałem co Pikę wyrabia, to podobne właśnie bardzo podobny. tylko pikę jest dużo lepszy technicznie od, od, od ludzi jeszcze i, i w ogóle Pikę, to, to tak, podniósł że... poziom gry Środkowego Obrońcy na bardzo wysoki poziom. No tak to nie wiem kto, kto będzie jeszcze grał, ale no to, to jest tak właśnie. To, ale ja słyszałem, prostu, że, to jest opin... że to jest zasługa w dużej mierze Rio Ferdinanda. Znaczy, wiadomo, jak, jak masz do pogrania z Ferdinandem i wiesz tam w ogóle z całą linią obrony Manchester United jesteś juniorem tak naprawdę, tak? Wyjętym z Barcelony. No to uczysz się, tak? Chłoniesz. A do tego masz technikę z La Masi. Połączenie tych dwóch i do tego Fergusona, który wpaja Ci różne rzeczy. No to jest, jeżeli masz do tego talent, który no pique ma, no tak jak Marcin powiedział, no Ogromne, tak? To jest nie w ogóle. To jest, to został jest... kupiony, został to, kupiony znaczy, za 5 milionów, i, i tak naprawdę wszedł od razu do ta, pierwszego składu. Znaczy, i... Tak, grającego obrońcy, ja, ja się zgadzam. To, to Jero o nim mówi, że gdyby mógł grać w piłkę jeszcze, to chciałby grać tak jak gra Piquet. No, no nie ma lepszego komplementu od zawodnika Realu Madryt dla wychowanka Barcelony. To jest niewiarygodnie grający piłkarz. Wyprowadzenie piłki, strzał, wyjście do głowy, dribbling, wszystko. No, on ma wszystko. On w ślizgiem, no, to co on dzisiaj zrobił temu Cristiano. Temu Cristiano. Cristiano, no tak. No, no dramat, no dramat. No, no nie, no, ale Cristiano w takich meczach po no. prostu gra tak. Ja mam wrażenie, że on biegnie z piłką i modli się, żeby mu ktoś ją zabrał albo ktoś go sfałłował, bo nie ma za bardzo pomysłu co zrobić, bo jest jakiś, nie wiem, czy spętany ciśnieniem, czy no... nie, no, on, nie ma, on nie ma jednego danego driblingu w takim meczu, no. A wiem. sytuacja, w której potyka się o własne nogi się wywala jak długi, I leży w ogóle z... bez udziału żadnego tak. przeciwnika hmm. i leży i właśnie się patrzy, jak przeciwnicy wyprowadzają akcję, no to, no to proszę, to w trzeciej lidze za takie coś jest od razu z boiska schodzi, bo trener nie wytrzymuje, jak mu takie rzeczy piłkarz robi. No, no ale to jest najdroższy piłkarz świata, tak. No, wiesz, no, jak masz metkę, to ona już zostaje, no. nie? Ma no. się metkę. Taki Messi nie ma metki najdroższego piłkarza świata, bo po prostu i człowiek jest nie do kupienia. Tak, no. I człowiek, który się przewraca własne nogi i nic na boisku nie zrobił, kiedy po prostu drużyna Portugalii schodzi z boiska, to za nim idzie kamera. No. No tak, takie są, tak wiesz, są, to tak. Medialnie największym przegranym w tym momencie. Medialnie jest przegranym. Czekają, przegrany, czekają no. na łzy, czekają na jakieś tam inne takie medialne, da, no, żebym się nie wyraził inny medialny Ja szit. Wiadomo, że teraz to jest samograj, tak? Artykuł tak. do każdej gazety, do każdej gazety. Najlepszy piłkarz świata, wiesz, no, wrócił jest, jest, do domu. jest Jest sobie po kim pojeździć, no, więc, więc się go nie Nie, no przegrał, przegrał w tym sezonie wszystko. No. no. To nie jest, ujęt, ale, ale to nie jest też tak, że to jest jego wina Bo reprezentacja Portugalii To nie jest y, jakiś wielki monolit Który gra nie wiadomo jaki no ale futbol wiesz, no ewidentnie To nie jest Portugalia tą grę... z Figo Deko no tak, tak, ale opierają tą grę na nim A on po prostu zawiódł nie no, jest kwestia tego, że Portugalia czy, grała słabo, a ja, ja on nie grał wiem, świetnie, znaczy, chodzi ja o to, że on znaczy, po prostu grał bardzo kiepsko na tych mistrzostwach. No tak, ale z drugiej strony to jest tak, że to ja myślę, że to jest takie medialne ciśnienie, które na tym człowieku gdzieś tam padło na niego i to też nie do końca jest jego wina, dlatego, że no po prostu... No, ja myślę, że on nie, tego no, chce. No, samo plata takie, wiesz, no, tak no, jak, jak się to, mówi, że najlepsza trójka piłkarz na tak. świecie. To, to ja, ja i ja. Dokładnie. No, no, no to prawda, no, to trzeba umieć to unieść potem, tak? Messi nie opowiada takich pierdeł, tak? Tylko po prostu wychodzi na boisko, nie strzela gola. Nie to... mówię, ja o... który, który po prostu, prostu strzela gole i dokładam. Strzela bramkę za bramką, tak? No, to, to jest kil... no. kilku piłkarzy, z którym zestawianie na tym turnieju przynajmniej e, e, Cristiano znaczy wiesz... Ronaldo jest głębokim nieporozumieniem, no, to nie tylko Messi. Tak? Niejaki, niejaki Robert Witek strzelił parę goli dokładam. więcej niż Ronaldo, niejaki... zrobił, zrobił dużo więcej dla swojej tak, drużyny, prawda? Żeby daleko dla... Dla nie szukać taki głań, tak, który gra w jednej drużynie razem z z Cristiano Jest tych zawodników wiele, naprawdę, tak. naprawdę wielu, tak. więc... No, unoszą ciężar, tak? On, on tam... I głoń to w ogóle ma także jak w jednej drużynie ma Ronaldo, idzie do drugiej, ma Messiego. No. Gdzie się nie ruszy. Znaczy ma ciężko chłopak, a jest świetnym napastnikiem, niestety. Dlaczego niestety? No zgadnij. <głosy> to tak samo jak było z Morientesem. Tak, też się A tak w ogóle dowiedziałem się, że Iguain wcale nazywa się Iguain, tylko Iguain. Iguain, tak, on się tak nazywa. Z akcentem na I. Tak. No, ale trudno. Tak, tak, jak bardzo popularne nazwisko w krajach, że tak powiem, hiszpańskojęzycznych, czyli Guevara. Nie mówi się Guevara. To po prostu... Mówi się Guevara. No Guevara. Guevara to jest Guevara. A Hernandez to Hernandez. Tak, hmm. bo jest Ale to po prostu... Nie meche? Nie meche. Nie, meche. nie meche. Czyli, tak. czyli uj. Nie mecheche, tak. Nie wiem, tak. uj jest przez ch. A, to nie wiedziałem. Dobrze, słuchajcie, czy my mam coś jeszcze do powiedzenia dzisiaj? Oprócz tego, że rozwiązał redaktor Magdiasz konkurs na to, kto nie wygrał żadnego meczu jako trener? Tak. Co wygrałem? Nie wiem, ale coś ci ufunduje. Szkoda, szkoda, że nie jedziesz z nami na Openera, to, to, to, to bym ci wiedział, co bym ci miał fundować. bo to jest następny temat, który chciałem poruszyć, mianowicie to, że się, skończyła się jedna ósma finałów, którą właśnie podsumowaliśmy dzisiaj. A właśnie, po, podsumujmy, jedna drużyna z Afryki, trzy no z, z Europy, cztery tak. z Ameryki Południowej. Ameryka Południowa na razie idzie na maksa, no jedna drużyna, która odpadła, odpadła z inną drużyną z Ameryki Południowej, więc jeszcze no, nie. No wiesz, no, no trzy drużyny z Europy odpadły z drużynami z Europy. No to jest prawda. Ale wcześniej, wcześniej w grupie parę, ale nie no, ale Ameryka Południowa od fazy grupowej idzie w całości. No tak, tak. Znaczy, no, Europa od prosi. fazy grupowej nie jest daleko. tak? A, no, to, no, to prawda. Jest, jera, jest jedna faza. No ale mimo wszystko, mimo wszystko Ameryka Południowa nie, nie. wyraźnie Róż, rządzi, nie. Co, co nie oznacza, że na przykład w finale nie będzie nikogo z Ameryki Południowej. No, może tak być. Bo w starciach Argentyny z Niemcami, czy Brazylii z Holandią, to ja naprawdę nie, no nie podjąłbym się aż tak stawiania... Ja słyszę to sprawa prawa i z lewa, że zdecydowanie faworyci to Argentyna i Brazylia. No, nie, to, nie, nie, no nie, ja bym naprawdę uważał, bo Niemcy po pierwsze to naprawdę... To, to już mówiliśmy, że, że w ogóle grają, grają bardzo fajnie. Znaczy, Niemcy jest to najlepiej grający zespół na tym mundialu. Może tak, najładniej, może najładniej. Ale, ale, ale, tak. ale obejrzałem sobie ale, się chodzi, bo Ale bo jeżeli chodzi o to, że grają bardzo ładnie i bardzo skutecznie. No, raczej, no. E, powiem wam tak. Obejrzałem powtórkę po tym, jak nagraliśmy podcast e, ostatni. Obejrzałem powtórkę tego meczu i chciałem bardzo serdecznie przeprosić Arne Friedricha za to, że powiedziałem, że jest zawodnikiem znikąd. Zagrał rewelacyjny mecz. Naprawdę. No, nie ale jakby zawodnik znikąd się zgadza. Bo jak patrzymy na nazwiska kadry niemieckiej i porównamy to z nazwiskami w kadrach, nie wiem, Hiszpanii, Argentyny czy Brazylii, zobaczymy w jakich klubach ci ludzie grają. Czy Anglii. E, tak, czy, czy Anglii. Co, co te kluby osiągnęły przez ostatnie kilka lat. No to tak, tak. W, no. w takim świetle cała kadra niemiecka jest znikąd. No ale powiem Ci, że akcja pod tytułem odbiór i paczka taka na pół metrze, jak pakuje sobie dwóch zawodników drużyny przeciwnej i wyprowadzenie piłki, no to Arne Friedrich no ręce się składają do klasków same, no niewiarygodny mecz zagrał naprawdę świetny piłkarz okazało się, on w Werderze gra, nie? Znaczy to jest tak, ja myślę sobie w ten sposób, że jak jest dzień przed rozpoczęciem mistrzostw świata i myślisz o meczach, które chcesz oglądać i o tym jak mają grać te zespoły, to jedynym zespołem, który w tej chwili, dwoma takimi zespołami, które grają taką piłkę, że po prostu potrafisz obejrzeć mecz i że właśnie ręce ci się do o, oklasków składają, to na tych mistrzostwach są Niemcy i Argentyna. Nie we wszystkich meczach, nie zawsze. I tak wresztu, ale że grają grają między sobą. No, no, no tak, tak. I z znaczy, tych drużyn odpadnie, no, nie osiągając hisz... nic takiego. Trochę prawda. szkoda. Tak, no, Hiszpania ma takie momenty, że unosi się. No, jakoś ale Hiszpania tam... to tak właśnie mniej momenty się unosi. No, momenty wszyscy, wszyscy się spodziewali tego, że to właśnie Hiszpania będzie drużyną, która będzie grała w ten sposób. No tak, ale która... jak się ma, wiesz, tam paru piłkarzy spoza Barcelony w kadrze, to... No, nie wszyscy nie wszyscy ja z to z mają, Barcelony są, mają. Żartowałem, mają Kolega do mnie napisał smsa w czasie meczu, dobrze, że mamy Wija, bo kolega bardzo kibicuje Hiszpanię, ale kolega przy okazji jest kibicem Realu Madryt. Tak, tak. Więc mu odpisałem, kto ma, ten ma. Rzeczy, no, taki bardzo świeży piłkarz Barcelony, tak, Wija. Nawet tak, nie na, nie zabudali, było, ani, ani nawet, jednego. Chyba jeszcze, ani jednego nie, nie. Chyba by nawet jeszcze oficjalnie nie, bo te wszystkie kontrakty 1 lipca wchodzą w życie Tak, tak Znaczy jest, on jest podpisany. jeszcze z koszulką a, a w Barcelona swoją, nie był. A swoje. No, znaczy był, no, już to już była prezentacja. Już była, Była prezentacja z siódemką będzie grał. E, natomiast. Tak jak Jan Mucha, za którego leży. Ja tak, powiem. Trzepię pieniądze tak, Niezły biznes. Biznes świetny, bo jakby teraz było kupować, trzeba było wije, no to trzeba było wyłożyć. 20 bań więcej bo to już człowiek, który strzelił na tym mundialu cztery gole i jeszcze pewnie coś strzelił a to I jeszcze jak jest, jest jesteśmy szansa. przy tym to zabawmy się w coś takiego powiedzmy, który z piłkarzy, że tak powiem najbardziej ugrał na tym mundialu osobiście jako piłkarz póki co że będzie zmieniał klub po, po zakończeniu. Znaczy Vija ugrał, ale on już nie ma co ugromić. Tak, to nie. No, zmienił, bo zmienił klub tak. wcześniej. Vija tak? poszedł Bońkiem z 1982 tak. Zmienił klub przed tak. mistrzostwami. No ale z takich, którzy... kontrakt przedłużył przed mistrzostwami z Realem. Ja myślę, że tak. Suarez na, Suarez. na zmieni, no, dokładnie. No, Ale Kursi. Suarez ale no, też już... W się, wiesz tam, prawie no, tak, 40 tak, goli. Tak, to tak. już wcześniej interesowali, to prawda. już też Znaczy, on dołożył, tak? On dołożył mocno. Dołożył parę milionów do swojej ceny, tak? tak i do kontraktu indywidualnego. No. Mało ciekaw tego... jestem, czy się coś zmieni w życiu słowackich piłkarzy. Nie no, no Witek, Witek to akurat przy, właśnie podpisał kontrakt, został puszczony za darmo do Antalya Sporu bodajże. Nie, on tam jest pożyczony, on, on jest piłkarzem Lili cały czas. A Lil, tak. Więc, więc LIL teraz. Nie no, Lille, on jest do, do Ankary. Coś tam, tak. Do Ankara do tak, Ale on jest bu był coś nie wypożyczony. pożyczony do tak, tak. Ale był pożyczony i on teoretycznie wraca do Lil po po mistrzostwach. No to też może coś ugrać. się nie mieścił. Tylko on to już jest, no on jest wiekowy jednak. No tak. Bo on już w Norymberdze, pamiętam, to on ze 6-7 sezonów grał i tam strzelał no, sporo goli. Ale I to może było gdzieś do Emiratów albo do Stanów Zjednoczonych. No nie no, na pewno, na pewno jeden chłopak z Korei Północnej podpisał kontrakt w Szwajcarii w drugiej lidze. Obrońca, nie wiem, któryś tam, czung, coś tam, Śmoś tam. Jeszcze musi się wydostać z kraju. Ale już dostał nie, nie. pozwolenie. Tak, nie podpisał kontrakt. To znaczy, że dostał pozwolenie. Już tam... myślę, żeby nie podpisał tak. kontraktu. Tak. Bo... Tak, Kwota nieujawniona. Nie, nie no, myślę, że to najbardziej to jednak Niemcy, no, ten Özil na pewno. Bo... Tak. Znaczy, Özil to on jest obserwowane od dawna. No jest od dawna, ale po tych mistrzostwach myślę, że jednak jakby. Pół, A to chyba probierz mówił, że chciał Özil'a się Tak, tak. Temu, do... Do 2, miliony, 2 miliony euro koszul. To wtedy, par, par, już. lat temu, tak. Na pewno... Znaczy, taki Ezil to grube pieniądze, tak? No tak, to ja myślę, że jakby zmieniła się, że tak powiem, poziom klubu, które się nim interesują. Że interesowały się nim kluby takie No nie, średnie, Barcelona średnie. nim się interesowała od dawna i on też interesował się Barceloną, tylko... To tak... No tylko, że wiesz, w ten sposób to Barcelona się interesuje yy... pewnie tysiącem piłkarzy, a teraz yy, ta, ta, tak, się... ta, ale Ezil się... on też rozmawiał, przed mistrzostwami rozmawiał z Chelsea, z Manchesterem, to nie jest piłkarz znikąd. Nie, no nie jest nikol, bo żaden piłkarz z Bundesligi nie jest piłkarzem z Tak tak się gra no, w Bundeslidze parę znaczy, sezonów... Wi wiadomo, że Thomas Miller na przykład to jest piłkarz, czy... który jest obiecujący, ale jest nie do wyjęcia z Bayernu, tak? A swoją drogą to bardzo zabawna historia. Tak Świetny się mecz wspomniało. Drogą. Ale nie, oglądam teraz, bo stacje, które pokazują klasę i mają teraz trochę sezon ogórkowy, powtarzają stare mecze Ekstraklasy. Widziałem mecz w początku sezonu. A to jest ciekawe oglądać przeszłość mistrzostwa Świata meczu no, w meczu. Na początku sezonu. Nie, nie oglądałem meczu, tylko oglądałem <grym> wywiad. To się nazywa pornografia Oglądają wywiad, wywiad. To się Bo nazywa, jeśli idę spać. Oglądają no. wywiad chyba przed meczem. On nie tak. ma po, po meczu z Michałem Probierzem. Baron von masoch oglądał taki po. A propos Michałem Probierzem. To w pracy tak u Was w pracy wygląda mobbing. Ale ty, nic wam nie powiem. What the Daj się mu powiedzieć. Skórki się ubierają jeszcze i mają takie małe biczyki. No. Zkończyłem. No, no, no, no, no, ja mówię, że no. już muszę iść. Już mi się czas kończy. Nie no, Michał Probierz. No. Michał Probierz na początku sezonu powiedział a propos wprowadzania, wprowadzania młodych piłkarzy do drużyny, bo tam się go pytał. Pytał dziennikarz o wprowadzanie młodych piłkarzy i on właśnie wtedy mówi, że on dawno był w Monachium. <śmiech> I tam trener Van Halma ma zamiar wprowadzać do drużyny powoli takiego napastnika. To się nazywa Thomas Miller. On na razie jeszcze jest młody, nie do końca wiadomo, czy on umie, czy nie umie, ale wiadomo, że parę szans dostanie. No, no. no. no i to było w październiku. No, nawet byłem na takim meczu, w którym grał Thomas Miller, wprowadzany jeszcze przed Van Halem, bo on, on ten Thomas Miller, on tam No, tam jest, jakieś ogony grywał, nawet go. Grywał, grywał ogony grał w meczach towarzyskich i on tam jest, bagatele, od 10 roku życia w Monachium. Był taki mecz, pierwsza edycja pucharu Franza Beckenbauera, gdzie Barcelona wygrała z Monachium 1 do 0 i grał tam Franz Miller i zastąpił... Uh, Franz, tak, jasne. Franz zabekian Thomas Tomas Miller. Mehmeta Szola bodajże zastąpił na boisku, który kończył w tym meczu karierę w ogóle. A gola dla Barcelony zwycięskiego strzelił niejaki Lionel Messi. No, taki mecz. Każdy, kto wchodził na mecz, dostawał płytę z najlepszymi występami Mehmeta bardzo miło. Masz taką płytę? Mam taką płytę. O, masz, proszę. No to świetny zawodnik. Świetny piłkarz. No. Siódemka. Bardzo dobry też piłkarz. Jego siódemka nie parzyła. No. Tak. Słuchajcie, no, tak. wydaje mi się, że musimy kończyć ten odcinek. Tak. Jeszcze... Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że niejaki, no. drugi Niemiec to ten Hedira, który też pewnie co nieco ugrał na tych mistrzostwach. No, no, no, jest kilku tych no, no piłkarzy. Tam te, te mistrzostwa w przez to, że odpadają faworyci. Znaczy faworyci albo drużyny, które były pisane akun... do tego, że dajdą wysoko dały szansę tym innym zawodnikom mniej znanym no, z reprezentacji, Zaczy, które... Znaczy, jak popatrzymy na tą ósemkę, to tam nie ma za bardzo słabych drużyn, mówmy się. Tam jest Argentyna, no teraz jest tak, Brazylia. Ale ja tak, ale no, z Są ma Niemcy. Się pokazać. Nie, ale chodzi o to, kto się pokazał. No to właśnie nie, paru Niemców, których pewnie przed mistrzostwami nikt nie podejrzewał, że będą aż tak dobrze grać. Myślę, że dałoby się ze dwóch piłkarzy z Gany wyłowić. Oni już grają w, no, w ligach europejskich, no, ale też nie. Tak, tak samo jak, no, no, to to jak jest Cieliczycy, Tak, Chiliczycy, no, ale, ale ten, ten Bateng, który t, p, pod nieobecność Siena musiał tak naprawdę wziąć na siebie ca, no. cały ciężar gry Gany i, no, i daje radę chłopak. No. Mało, że daje radę, naprawdę tak. robi to z błyskiem. No. I to takim... To jeszcze na koniec y, krótkie ogłoszenia parafialne ogłoszenia parafialne są takie, że... Yy, po, po, połowa załogi wyjeżdża. Tak? tak, że przede wszystkim jesteśmy jest dzisiaj wtorek wieczorem. Właśnie skończyła się jedna ósma yy, finału. Świata, tak. I teraz mamy jeszcze nieopublikowany odcinek poprzedni, bo już teraz nagrywamy następny. Który zaraz opublikujesz który, tak, przed już wyjazdem jest naszym. Nie, on już jest prawie gotowy i on zostanie opublikowany dzisiaj jeszcze. Brawo! Zważywszy, że jest 10 po północy, to dzisiaj nie brzmi dobrze. Dlaczego? No, no dzisiaj to jest dzisiaj. Przynajmniej no. jest ubezpieczone. Właśnie 4 godziny masz jeszcze na to, tak? No kolega się potrafi. Zdawić. Natomiast to, co my w tej chwili kłapiemy paszczą, będzie opublikowane mam nadzieję przed Chwil naszym wyjazdem. Chwilę później. Tak, ponieważ połowa załogi podcastowej wyjeżdża na openera. W związku z tym niestety nie nagramy openera na yy, znaczy podcasta na openerze, openerze. openera, nie zaśpiewamy nie na zaśpiewamy, openerze. zaśpiewamy, tak, jeszcze nie. Yy, bo, bo nie będziemy tam wszyscy. No, ale pertraktujemy może za rok. I teraz ale jest tak, Akurat jest tak, że ćwierćfinały się odbędą w trakcie openera. Wywrócicie i no, przed no, no, finałami damy radę jeszcze nagrać. Tam. Ja to nawet obejrzę te ćwierćfinały, bo już zobaczyłem, że Koncerty są akurat takie, że mogę spokojnie oglądać mecze Ja też chcę obejrzeć Razem obejrzymy. A sprawdzałeś, może gdzieś tam w jakimś namiocie są mecze Żeby Dobrze, szybko panowie To sobie ustalicie już myślę poza anteną Nerwowy się robić Ale może słuchacze są też zainteresowani tam, obejrzymy, że nawet, obejrzymy nawet, nawet wrócimy, nagramy, tak, wszystko dobrze, będzie dobrze. dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Będzie pan zadowolony. Jeszcze jedna rzecz, bo mam nadzieję, że to jeszcze wrzucimy przed openrem ten odcinek, czyli dwa odcinki ukażą się po prostu szastrast Trust, albo no, rachu, ciachu. rachu ciachu. W każdym razie, gdyby było. Że, rach, że jeszcze będzie opener i jeszcze tam wszyscy będziemy. Jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie na tym openerze, to niech nas znajdzie, tylko jak nas znajdzie teraz. <śmiech> <gry> Dosyka <Doskole, gry> no <tylko> rewelacja, <gry> no to bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry, no. I? Może, Jakbyś, znajdzie to co? może musimy mieć jakieś, nie muściska po pozdrowi, pójdziemy A, na czyli, czyli proponujemy, proponujemy słuchaczom taką zabawę. Znajdź swojego Znajdujmy. redaktorza. Gdzie jest swój ulubiony redaktorzu? No. <śmiech> może, <śmiech> może, może powinniśmy mieć jakieś znaki szczególne. Będziemy zos nie, zostawiać koperty, gdzie można was znaleźć, podchody. Rysujcie strzałki po, tak. takie od wejścia. Tak. Ze znaków szczególnych mamy czapki i brody. Możecie Mamy. ewentualnie, jakby Przemek na przykład cały czas chodził w słuchawkach, tak jak w tej chwili, bo byłoby łatwiej go rozpoznać. On ma takie duże słuchawki. Z czułkami. A na przykład, jak to zawada, mógłby chodzić cały czas z mikrofonem na statywie. W życiu nie miałem Więc. mikrofona na statywie. Ale tu masz, wystarczy go odkręcić, proszę ja ciebie, ten statyw od stoła. Tak, jasne, i pojadę z nim Bierzesz go pod pachę. 400 km będę z nim rozpoznawalny. Nie. Wszyscy słuchacze cię znajdą. Jest. Czy to ma być no. zamiast dowcipu na koniec? Tak. Co, co teraz tak, tu Tak, bo mnie już, jak wiecie, czas goni i ja już muszę... Do pracy, bo... Próbu uciekać. próbuję sobie to wyobrazić, jak czas goni. No, ale tutaj jeszcze, żeby nasi, słuch nawet żeby nie nasi słuchacze nie myśleli, że nasze życie jest usłane różami, to chcemy powiedzieć, że jest która godzina w tej chwili? 0.15. 0.15 i redaktor Magdziarz, który przed chwilą wyszedł z pracy, wraca, wraca z powrotem do pracy. Do pracy. No. No, A ja po 6 godzinnym o... spacerze z dzieckiem właśnie też... właśnie tak, piję to... piwę. I, piję. I, piję. I, piję. I bo moje jest życie jest ciężkie do domu ja muszę dmuchać rowerkiem taki kawał robi. Że się wpasował. Pogadamy, pogadamy. Jak, jak pójdziesz sześcio, na, na sześciogodzinny spacer z roczną dziewczynką, zobaczysz, jak ci z dupy zrobi jesień średniowiecza. Drodzy słuchacze, musimy kończyć ten odcinek. Robi się groźnie. Tak, tak robi się groźnie. To nie, to ja nie grożę. Ja polecam. Żegnają się... Zarobiony redaktor Magdziarz. Mm, jesień średniowiecza. no nie to dopiero nie... czeka. co Ja się nie przedstawiam. Nie, nie, nie. I, no, i Przemek Kondraciuk. Redaktor Zawada próbuje być inkognito ostatnio cały czas. Spróbuję. Tu ukrywam. Redaktor Jesień średniowiecza. Ale czy wiesz, że powinieneś tak jak w dawnych odcinkach Manej Materny zmienić głos? I wtedy tak. był jakbyś znany. O matko! I to już o, ja. jest koniec, drodzy słuchajcie. Już średniowiecza! A ja jesieni do do Dobranoc! Niniejszym wyrywam kable. GOL! Nie! Nie! GOL! Nie!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną I dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatę? Córku, Turku Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem To prawie a elegancką fryzurę Tadeusz Gafincz A tymczasem, czy piłce Czerwiec Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach eleganckie mężczyźni, białe koszule